Rozdział 17. Parapetówka. Jak tam dojechać? Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Żeby dowiedzieć się, jak gdzieś dojechać, zapytasz. Wie komme ich zu... Jak dojadę do... Wo ist die Bushaltestelle? Gdzie jest przystanek autobusowy? Wo muss ich aussteigen? Gdzie muszę wysiąść? A tak wyjaśnisz komuś, jak gdzieś dojechać? Nim den Bus 744 aus dem Zentrum. Pojedź autobusem numer 744 z centrum. Steig an der letzten Haltestelle aus. Wysiądź na ostatnim przystanku. Geh geradeaus. Idź prosto. Geh rechts. Idź w prawo. Das ist circa 10 Fuß Minuten. To około 10 minut piechotą.